A, podajcie mi wina, bracie. Droga długa przebyta, każdemu choć łyk się należy. Zmęczeni? No i dobrze, ku Boga chwalę wszystko. Wraz z potem grzechy wychodzą. O wojnie słuchać chcecie? Nie ma nic gorszego od wojny. Kiedyś młody byłem, jak i wy teraz jesteście, to mnie do wojaczki ciągnęło. Ha, jeszcze jak szczylem byłem, to latałem z chłopakami ze wsi po łąkach, patkami żeśmy się okładali. Ale potem przyszła wojna. Do pierwszej bitwy jak stawałem, to pod Podmorya ja było, jak dziś pamiętam. Z zamku nas wyprowadzili, w szeregach poustawiali. Dowódca nasz strojny szaty ubrany, na koniu, ostatnie rozkazy wydawał. Ja z przodu stałem, młody, do bitki chętny, to chętnie by mnie co rozsądniej się przepuszczali. Wpierw jeden rząd, później drugi, trzeci. Na samym przedzie stanąłem, obok naszego dowódcy zaraz. Pierś wypinałem, jakby to coś pomóc mogło, ale chuchro byłem takie, że wiatr by mnie poderwał pod chmury. Chmury? Właśnie. Tego dnia nader nieprzyjemnie było. Zimno, szaro, słońca widać nie było. A jak już staliśmy, to się z deszcz po twarzach zaczął, wiatr się zerwał. Jakby i niebiosa chciały nam powiedzieć, co byśmy zawrócili. Ale nie, to nie w człowieka naturze, co by ulegać przyrody prawom. Szacunek to jedno, ale komenderować sobą nie damy. No i tak staliśmy. Długo. Bardzo długo. Bo i wróg się zebrać do ataku nie mógł. Co chwila szyk zmieniali, i inaczej się ustawiali. Niezdecydowani, może i przestraszeni. Ależ to wyglądało, jak z bajań jakichś starych. My w srebrne zbroje ubrani, z niebieskimi przeszywanicami, sztandary nad głowami, a przeciw nam hordy czerni. Zlewali się wszyscy w jedną masę. Okropną, brzydką. Aż nie chciało się wierzyć, że to ludzie, a nie demony plugawy jakieś. No, no i wreszcie ktoś zamachał, krzyknął, coś z oddali i ruszyliśmy do przodu. Szyk od razu się trochę rozluźnił, bo i nie każdy umiał równo na musztrę chodzić. Wróg też się ruszył, całe te na nas naparły. Aż dreszcz strachu z podnieceniem wymieszanego nie przeszedł. Ale szedłem dalej, jak każdy. Ktoś znowu coś krzyknął na tyłach i przyspieszyliśmy, biegnąc. Każdy już mnie z dłoni ściskał, to i ja z pochwy swój wyjąłem. Niewyważony był zupełnie, ale silną miał łapę, wyćwiczoną i machałem nim jak jakimś kijaszkiem małym. Ktoś z tyłu jeszcze tarczę dał, prostą, drewnianą. Skinąłem tylko głową w podziękowaniu, bo gardło ścisnęło mi się dziwnie. Z górki jak biegliśmy, to i pędu nabraliśmy porządnego. Zoczyłem już jakiegoś woja w z naprzeciwka i do niego biegłem. Szyk jeszcze bardziej się poluźnił, ktoś podniósł krzyk, a za nim dziesiątki kolejnych się ozwało. Ja też wrzeszczałem jako pętany, co by ich wystraszyć wszystkich, a sobie odwagi trochę dodać. Miecz podniosłem do ataku i z całym impetem uderzyłem na tego w czarnym woja. Zasłonił się, ale z broni jego ostrze się moje zaśliznęło i go w rękę uciąłem. Kolczugi nie miał, to od razu krew poszła, a on z krzykiem upadł. Jak mnie uczyli, dopadłem i w serce dobiłem. Dopiero teraz do uszu ten wielki hałas mieczy się krzyżujących, krzyku i stupotu stóp doszedł. Ogłuszył mnie prawie, ale nie było czasu, bo ktoś już biegł do mnie. Ledwo się zasłoniłem tarczą przed ciosem topora, ale udało się. Głęboko się w drewno wbił i wyciągnąć nie mógł. To zaraz go pchnąłem w brzuch. Odskoczył i topór puścił, to mnie przeważyło na lewo, że aż tarczę musiałem wyrzucić. Do dzisiaj żałuję, że na niego natarł, bo bez broni był. Ale jednak uderzyłem. Zabiłem. Drugiego już. Wtedy jednak wyszedł naprzeciw nam olbrzym istny. Wielkie bydle z maczugą jak drzewa konar. Przelękłem się, nie tylko ja zresztą, ale kilku ze mną stanęło, tośmy poszli na niego. Dwóch od boków go zajść chciało, a ten jak nie machnie maczugą, jak się nie obróci. Dwóch dorosłych chłopa na metrów parę odrzuciło i nie wstali już. Ktoś krzyknął, że uciekać mamy, że rady takiemu potworowi nie damy, ale w tym nad głową nam ze dwie strzały przeleciały. Prosto w z kogiganta się wbiły, aż zawył. Zaraz też następne poleciały, a jak? I go poszatkowali, aż miło, a my tylko dzieła dopełnialiśmy, pierś mu rozprówając, co by już nie wstał. Ale i najostrzejsza kosa na kawień trawić musi. Znalazłem od siebie szermierza lepszego. Dziabnął mnie w rękę lewą głęboko, aż krew chlusnęła. Myślałem, że to już koniec mój będzie, bo się do ataku szykował, a ja sparować dobrze go nie mogłem. To też jak na szkoleniu mówili, do tyłu cały czas iść. Mierz tylko wrogi zbijając szedłem, aż go zaciągnąłem do naszych. I tam go zaciukali na szczęście, bo bym wam dzisiaj nic rzec już nie mógł. Dobry Bóg niełagodnie potraktował. Pierwszą bitwę prawie bez szwanku przetrwałem, ale niewielu tyle szczęścia miało. Wygraliśmy w końcu, jak pewnie wiecie, i jedną z odnuk karan inwazji żeśmy powstrzymali, ale i cena wielka była. Trupy uprzątali długo, dni parę jeszcze po tym, jak po murach ze związaną ręką chodziłem. Aj, cicha już, bo ciemno i demony na snów łowy wychodzą. Bardowi ręce i mordkę zwiążcie, winę ostatni łyk pociągnijcie i spacićcie, bo już pora do tego. Jutro jeszcze na opowieści pora nadejdzie, jak tylko zmrok znów zapadnie. Egla, mor, rycerstwa, kwiat Fala, lanki, Przypasnął miecz na konia Wsiadł, falanki lanki, dom, dili. Jechał przez góry rzeki Wrót w z swej Od stóp do głów Fala, landa, landa, landa Lanki, dom, dili Smokny to w spodłej nory Gdzie? falalanki don'dili Ile dusz zgubił Bóg To wie, Fala, Hey Palalanki dąbili Jak dwa niedźwiedzie zwarli się Palanki dobili I cały dzień i całą noc Zadają sobie ciosu Palanki la, Dumbili wyszczerzył smoki, to był błąd. Palanki la, Dumbili, dość jawił, chciał.